Molium. Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 47. Podajże. <śmiech> Mówi Thomas Lee Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium. Audycji dedykowanej książkom czytelniczej pasji a jednocześnie będącej rodzajem takiego głosowego pamiętnika, swobodnego dosyć, pełnego spontanicznych dygresji, myśli, refleksji, przemyśliwań. Wiesz, to jest taka przewrotna audycja, która tylko teoretycznie jest audycją o książkach. Owszem, często umieszczam w niej wrażenia z lektury. Ciekawostki dotyczące Różnych autorów, czy nawet tu i ówdzie terminów literackich. Ale jest też właśnie sporo wspomnianego myślenia, zagłębiania się w refleksji, filozofowania w cudzysłowiu. Hmm. Tak sobie usiąść i oddać swobodnym meandrom skojarzeń. I dziś kolejny rozdział dedykowany kolejnej lekturze dziś będzie bardziej wrażeniowo, że tak powiem wrażeniowo w znaczeniu podzielę się z Tobą wrażeniami z jednej z najnowszych lektur które miałem przyjemność czytać hmm, stosunkowo niedawno więc właściwie mniej będzie takich Refleksji, tak jak pełno było ich w, chociażby w cyklu Waldenowskim Henry'ego Toro, czy kiedy opowiadałem różne rzeczy inspirowane obficie pracą Eckharda Tola, Nową Ziemią, czy wręcz cykl. Nila Walsha, Rozmowy z Bogiem, bardzo interesujący, bardzo wspominam to wszystko miło. I wiesz co, jest coś takiego poniekąd zabawnego, że tych książek jest tak wiele, że kiedy o nich myślę, kiedy pozwalam sobie wspominać, przypominać jedną, drugą, trzecią, to tak ciągnie do nich, one tak na co dzień tak nie pasjonują, ale kiedy zaczynam się na nich koncentrować, kiedy zaczynam sobie o nich przypominać z taką intencją wspomnienia co najbardziej interesującego w tym było, co najbardziej przyjemnego dla mnie osobiście, indywidualnie, jako czytelnika w tym było, to nagle wszystko to tak ciągnie jakoś, wiesz, magicznie, znikąd. Z kosmosu. Tak W taki sposób, że chociażby dzisiaj chcę opowiadać o pewnej konkretnej powieści science fiction, czyli fikcja, belatrystyka, ale właśnie tak sobie pozwoliłem na chwilę powspominać, hmm. przytoczyć łamek chwili. Tego właśnie Nila Olsza, Kartatola, Tola, Henry'ego O tym wszystkim opowiadałem w Molium. I wiesz, i to się tak miło wspomina. Hmm. Pociesza mnie, że sporo tych myśli, obfitość tych myśli jest już zachowana Molium, niczym właśnie w bursztynie, wielokrotnie używałem tego porównania poprzednie rozdziały, hmm. jeżeli odwiedzisz stronę audycji molium podcast, tam możesz przejrzeć pełne archiwa, segregacja można sobie wyodrębnić, na przykład zobaczyć sam cykl Waldenowski, czy same odcinki inspirowane pracą jak Tolle'a, czy właśnie Nina Nałosza, czy jeszcze inne, wiesz, tam Dolores Cannon, znowuż kolejne bardzo interesujące nazwisko, bardzo interesująca postać, sporo tego. Jestem szczęśliwy, bo wiesz, gdybym tego nie utrwalił, to mogłoby gdzieś tam tak naprawdę umknąć z pamięci z biegiem czasu. A szkoda by było. Dlatego, że wiesz, tak na zawołanie można, co prawda, kojarzyć jeden, drugi, trzeci fakt, ale jest małe prawdopodobieństwo, że będziemy non-stop kojarzyć chociażby większość z nich. I tu właśnie z pomocą przychodzi takie chociażby zachowywanie myśli, zachowywanie spostrzeżeń, wrażeń w formie chociażby takiego właśnie głosowego pamiętnika, jak niniejsza audycja przykładowo. Tak więc dzisiaj, hmm, dzisiaj powieść science fiction. I o tej powieści właściwie już opowiadałem w Molium. Peter Hamilton, gwiazda Pandory. Hmm. Opowiadałem przy okazji że to było w Molium Snippets, a może po prostu w, w jednym z normalnych, stacjonarnych odcinków, hmm, rozdziałów. Opowiadałem przy okazji porównania z inną powieścią, z powieścią Dmitriego Glukowskiego Future, aby zestawić koncept nieśmiertelności. Przedstawiony w obu. Bardzo interesująca wyszła z tego okazja, pretekst, gdzie można było wyłuskać jeden i ten sam temat, wspomnianą nieśmiertelność, wizję nieśmiertelności rodzaju ludzkiego w praktyce, opisaną w zgoła inny, w zgoła odmienny sposób przez dwóch różnych autorów. Jak oni to widzą? Jak oni sobie to wyobrazili? Jakby mógł wyglądać świat, gdyby ludzie w istocie zyskali nieśmiertelność? Mamy to u Dmitriego, Future. Też już skończyłem. I mamy to u Petera Hamiltona w Gwieździe Pandory również. Bardzo interesujące. Skoncentrowałem się stricte na tym zagadnieniu, w jednym z poprzednich rozdziałów Molium. To też dziś, akurat, na ten temat pozwolę sobie jakoś specjalnie wiele nie mówić. Natomiast zastanawiałem się, czy w istocie dedykować dzisiejszy odcinek stricte powieści Petera, czy może nie tak chociaż kilka przysłowiowych, w cudzysłowie, słów powiedzieć na temat Future Dmitriego. W związku z tym, właśnie, że niedawno tą powieść również skończyłem. Hmm. Wiesz, miałem wątpliwości, czy wspomnieć chociażby o Future, dlatego że nie byłem jakoś specjalnie chętny do nagrywania osobnego rozdziału dedykowanego tej powieści. Ona niespecjalnie przypadła mi do gustu. Niemniej jednak, z drugiej strony, to aż tak źle nie było. I e, tak czy owak zyskałem interesujący materiał referencyjny po metrze. Hm. Jako, że to było tak, że kiedyś czytałem Metro, sławne przez sławne Metro Dmitriego Głokowskiego. Hm. 2033 bodajże taki rok był, później 1934. Później jeszcze wyszło kolejne, którego nie czytałem, ale pierwsze dwa przeczytałem jak najbardziej. I wiesz, gdzieś tam już nawet wspominałem w Molium o tych powieściach, iż one akurat do gustu mi przypadły. Tam znajdowały się pewne płaszczyzny, które są w moim literackim guście, takie jak chociażby motyw powieści drogi. Jak najbardziej obecny w metrze. Motyw z drugiej strony kolejna rzecz, outsiderystyczny, taki kameralny, no co mamy w metrze. <śmiech> Przecież kameralne środowisko, jak najbardziej. Niemalże cały czas. Tam tylko sporadycznie wychodzili na powierzchnię. Natomiast tak generalnie to mamy kameralnie, bo gdzieś tam pod ziemią, w tych tunelach. Chociaż z drugiej strony jakby na to spojrzeć, to nawet i na powierzchni było na swój sposób kameralnie, dlatego że przecież tam prawie nikogo nie ma. Świat post Hmm. Przypomina mi się ten film tytuł Jestem legendą. Może kojarzysz yy, z Willam Smithem, o ile dobrze pamiętam. Bardzo interesujący film właśnie. Jeden główny bohater... I mamy możliwość poczucia tego smaku, tej atmosfery, tego klimatu, jak to jest, być jedynym człowiekiem na ziemi. Hmm. I wiesz, i na swój sposób mamy coś w ten deseń, w metrze Dmitriego. Non stop kameralna atmosfera. Ja bardzo gustuję takich rzeczach. Powieść drogi plus właśnie kameralny klimat. To było intensywnie obecne w jednym i drugim metrze. Stąd też, kiedy dotarła do mnie informacja o istnieniu powieści Future Dmitriego, zastanawiałem się, jak to będzie? Co to będzie w ogóle? Jak, czym mnie Dmitri uraczy po latach? Mówiło się o tym, że ta powieść jest znacznie bardziej dojrzała stylem. Hmm. Ale mnie przede wszystkim zastanawiało, jak to się odniesie do tego, że metro wpasowywało się w mój gust. Czy nadal Dmitri będzie wpasowywał się w mój gust literacko po latach? Co się stanie? Wiesz, może lepiej by było, żebym ja tak naprawdę sięgnął po to kolejne metro i dopiero na tej podstawie odpowiedział sobie na te pytania. A może jeszcze to zrobię? Wiesz, kusi mnie. Kusi mnie bardzo sięgnąć po to metro kolejne i zatoczyć, wiesz, pełną trylogię. Ha. Może się skuszę. Natomiast póki co zrobiłem sobie przerwę i zaintrygowany sięgnąłem po future. Swoją drogą ma dosyć wydaje się interesująco opracowaną polską stronę. Tak bardziej profesjonalnie, niemalże z rozmachem fantazyjnie. Krótko tam byłem, ale zaostrza apetyt. Hmm. Polecam. Wiesz, sama strona, aż mnie zaskoczyło, jak szeroko opracowano i jaką uwagą obdarzono tą powieść w polskim internecie. Hmm podczas kiedy jakoś tak za granicą niewiele widziałem o niej. Albo po prostu nie dotarłem, ale mam takie wrażenie, że niewiele widziałem o tej konkretnej powieści. W każdym razie, sięgnąłem po future i, i wiesz, i czytając tą powieść miałem w końcu, wiesz, y... zacząłem mieć od czasu do czasu, wzdłuż lektury, takie odczucie, że to mogłaby być książka, którą mógłbym sobie tak, wiesz, określić mianem jednej z tych książek, których mógłbym właściwie nie czytać, gdybym mógł cofnąć czas. Nie, żebym żałował, ale może inaczej mówiąc, których anulowania lektury mógłbym nie żałować. Hmm, to mogłaby być jedna z takich książek. Mogłaby być. I wiesz, niejednokrotnie Przechodziła mi taka myśl. I może już by tak zostało. I może takim wrażeniem lektura tej powieści by się scementowała, gdyby nie to, co Dmitrij zrobił na końcu. <śmiech> nie będę spoilerował. Niemniej powiem Ci, że... O ile byłem, jak byłem znużony już, wiesz, tym, tą przewidywalnością, bo wiesz, czytając Future Dmitriego, po pewnym czasie możesz nabrać jak najbardziej, spokojnie, przewidywalności. Tak bardzo przesiąkniesz tym stylem, który jest non-stop, jeden ten sam, więc łatwo przewidzieć, co będzie dalej. To jest taki styl coś z pogranicza, ironii, cynizmu, to nie jest ironia, to nie jest cynizm, ale gdzieś coś ma z tym wspólnego, jakieś takie... Um, hmm, żebym miał na końcu języka coś takiego... uszczypliwe, też za mało powiedziane. Boże brakuje mi dobrego słowa, ale takie... też, też mroczne, to z drugiej strony za dużo powiedziane. Jak to określić? Tą atmosferę panującą w future, atmosferę głównego bohatera, tego narratora akcji. Hmm. Jak to określić? Mniejsza. Niemniej jednak. Jak wiesz, jak czytasz tą książkę, coraz dalej, coraz dalej, to w którymś momencie przesiąkasz tym. przesiągasz tym klimatem i staje się on w związku z tym Przewidywalny. Po pewnym czasie może być nawet tak, że niejako zlewasz się z głównym bohaterem powieści. Hm. To swoją drogą dobrze świadczy o talencie Dmitriego. Jak wierne postacie wyrysował, jak to dobrze przedstawił, jak przede wszystkim wiernie oddał charakterystyczny klimat, aurę panującą w książce. Jakże dobrze mu się udało to? Nie ma uproszczeń. Co przyznaję mu, i to nawet z chęcią, to to, że książka ma charakter. Zdecydowanie, zdecydowanie. Nie wiem, może za bardzo, czy mógłbym ją określić, że ona jest dojrzalsza. Jeżeli jednak miarą dojrzałości określić umiejętność, tworzenia autentycznego charakteru, no owszem, niech będzie, że jest bardziej dojrzała. Ja jednak bardziej nie, nie skłaniam się ku temu określeniu dojrzała, nie dojrzała. bardziej koncentruję się na tym, że udało mu się stworzyć klimat, charakter. To jest książka z charakterem, to jest książka niemalże z pazurem, chociaż znowu to trochę za dużo powiedziane ale zdecydowanie ma charakter. Trudno obok niej przejść obojętnie. Trudno ją czytać jako po prostu kolejną powieść science fiction. Kolejne poczytadło. Wiesz, Petera Hamiltona poniekąd da się tak czytać, bez urazu. I nie umniejszając niczego Peterowi. Wręcz przeciwnie, można by nawet poczytywać to za że proza Petera Hamiltona w formie Gwiazdy Pandory da się czytać jak bułkę z masłem, ponieważ na zasadzie jest ona napisana dosyć przystępnie, ma dosyć przystępny klimat, bez względu na to, co tam się dzieje jest to przedstawione w taki, czy podane, o to jest lepsze słowo, jest to podane w taki lekki dosyć sposób, nawet wtedy, kiedy opisuję jakieś mocniejsze sceny, to jak gdyby czujesz, że jesteś tym widzem, czujesz, że jesteś czytelnikiem, czytelniczką, czujesz, że jest jakiś dystans do tego, że to jest przedstawiane bardziej w formie raportu, w formie niemalże show, ale nie mylić, z y, tworem na pokaz. Jest to dosyć, pozostaje to dosyć przystępne. Pozostaje to. Jakoś Peterowi się udało, że pozostaje to możliwie przystępne. Czyli innymi słowy, nie jest takie właściwie autentyczne. Jest pewien skrót, jest pewne uproszczenie w jego powieści. Wiesz, skoki po wątkach, tutaj, tutaj trochę nabierzemy, tutaj trochę nabierzemy, tutaj... jakby rzucimy okiem, tam rzucimy okiem. Wiesz, to mi bardzo przypominało diuny swoją drogą. Tam podobnież, jakby budujemy sobie obraz większy podpatrując z bardzo różnych punktów akcje w różnych miejscach danego świata, czy wszechświata, uniwersum, danej powieści. U Pitera na swój sposób jest coś w tym stylu. I to gdzieś tam z tego jako efekt uboczny być może wypływa właśnie ta atmosfera przystępności, że podpatrujemy różne rzeczy, jesteśmy takim podpatrywaczem, mamy dystans, w związku z tym, wiesz, no, to nie jest przedstawione, że jak gdyby nakładało się na nas. Jak gdyby było jakoś bardzo wierne, czy autentyczne i, i wchłaniało nas jak rzeczywistość wirtualna, gdzie zamazują się granice i w którymś momencie czujemy się bardzo wewnątrz. To nie jest w tym stylu, przynajmniej ja się tak nie czułem. Co mogę łatwo odnieść. Korelacji do Future Dmitriego, gdzie już tak czuć się można było, mogłem ja się tak poczuć znacznie łatwiej, gdyż nie niespecjalnie dał mi wybór. On po prostu skonfrontował mnie bardzo szybko z tym wysoce autentycznie wyrysowanym charakterem. Co sprawiło w rezultacie, że ta książka bardzo szybko zaczęła mnie wciągać, wciągać, wciągać, absorbować. Nie mówię na zasadzie, że potrzebowałem czytać kolejne strunice. Nie na tej zasadzie wciągać, tylko wciągać na takiej zasadzie, że kiedykolwiek bym po nią sięgnął, nawet jak czytałem ją rzadko, to natychmiast następowało to takie scalanie, być może wiesz, o co mi chodzi, co mam na myśli, takie scalanie, które, za które jest odpowiedzialny autentyzm oddanego w powieści charakteru. Gdzie trud, trudno jakby nie włączać sobie empatii do tego, kiedy coś jest tak autentycznie wyrysowane, tak dobrze, przez to, że nie zastosowano skrótów, nie zastosowano ogólnie nie uproszczeń, tylko autor ma po prostu talent do wiernego oddawania stanów emocjonalnych, charakteru. O, to jest dobrze Charakteru. danych postaci, czy, czy sytuacji. I jeszcze ta... ta Ponura, osobliwa rzeczywistość. Fabuły, feature. I to wszystko. I wiesz, książka też nie jest chuda, nie jest nawet średniawa. Jest trochę bardziej obfita, szczęśliwa. To mnie cieszyło. Ja zawsze lubię grube książki. Więc tam się jest w czym zanurzyć. Plus dodasz do tego właśnie ten autentyzm. I wiesz. Czujesz to. Możesz to poczuć. To jest... Kawał doświadczenia, książka z charakterem, zdecydowanie, jakbym miał jednym zdaniem, czy wręcz jedną frazą spuentować tą powieść Dmitriego, to bym właśnie użył tej, że to jest książka z charakterem. I wiesz, ale mówiłem o tym, że czytając tą książkę to się staje przewidywalne bardzo szybko i w ogóle nie zaskakuje, wiesz czego się spodziewać w sensie klimatu. Cokolwiek by tam się nie działo, to po prostu wiesz, wchodzisz i od razu buch, tak jak, wiesz, tak jak po prostu jedziesz na, na jakieś tropikalne ziemię i też wiesz czego się spodziewać, jak tylko wyjdziesz z domu, od razu buch i wiesz, żar, y, parno, to wszystko uderza, przewidywalne. To coś takiego jest klimatycznie pod kątem aury, feature Dmitriego, jak najbardziej. Niemniej staje się na swój sposób, czy może się stać na swój sposób mazolny niemalże. No po co, nic nowego. Chociażby tam różne rzeczy się działy. A tu nagle, wiesz. Ha, I to mnie totalnie rozbroiło. Co Dmitri zrobił nagle, u końca, u progu, niespodziewanie. Zupełnie mnie zaskoczył i wiesz, Kolejne znamie jego talentu. Ja byłem dosyć już, że tak powiem, zahipnotyzowany tą powieścią. Jednocześnie znużony trochę. I, i wiesz, i jemu się mimo wszystko udało, ja już nie niemalże sennie tą książkę czytałem, a jemu się nie mimo wszystko udało mnie zaskoczyć. To jest w ogóle wypastane. Udało się mu mnie zaskoczyć. Wiesz, ja tak czytam, czytam, chociaż właśnie słucham, bo zapoznałem się z tą książką w formie od i, i wiesz, i nagle efekt się z tego wyłania. Nie mogę w to uwierzyć. Ha! Coś takiego? I ja nawet nie miałem cienia podejrzeń, że taki... W ogóle, wiesz, Akt finału błyskotliwie rozegrany, zaplanowany pieczołowicie nie spodziewałem się. Po prostu Dmitrije mu się udało całkowicie mnie zaskoczyć. Obłęd. <grym> Ale mu się to udało. Jestem pełen podziwu dla Dmitriego, że tego dokonał. Dla samego zakończenia można by warto tą książkę faktycznie przeczytać. <laughs> wow! To było coś niesamowitego. Dla mnie. Natomiast, wiesz, ogólne wrażenia, i wiesz, i to mnie skłania do tego, żeby chociaż jednak może gdzieś tam zarysować trochę coś, wiesz, dać nieco uwagi, co właśnie robię. Volume. Future. A nie tak po prostu, wiesz, zignorować, wymazać, że to po prostu przeminęło z wiatrem, przeczytałem, nie ma. Jednak... Niech będzie, że zarysuję po raz kolejny połem te kilka słów of Future. Tym bardziej właśnie ze względu na to, co się udało autorowi zrobić. Koniec. Epicki. <grywy> Jestem nadal pod, pod sporym, sporym, sporym wrażeniem. Natomiast wiesz, jakbym miał odpowiedzieć na te wcześniejsze um, zastanowienia, jak odnieść Future do metra to powiedziałbym, że zupełnie inna bajka. Zupełnie inna Co Coś zupełnie innego. Wiesz, Metro też miało swój ciężar. Nie wiem, czy bym powiedział, że ono miało jakiś specjalny charakter. Metro mi jednak bardziej pasowało do stereotypu nadal, co wiesz, do, do, mógłbym je niemalże, niemalże wrzucić do tego samego worka, co sagę o tunelach może kojarzysz. Taką niby, niby fantazy, ale w taką bardzo mroczną i tak, też ta, tam w ogóle... Tam to się miało wrażenie, że na pokaz były pisane scenki psychodeliczne. <śmiech> ale jednak było z drugiej strony coś, co wciągało. Jednak było. Hmm. Ciekawe, swoją drogą, czasem mnie też kusi do tego, żeby dalej pociągnąć tą sagę. Ja tam nie pamiętam dokładnie ile tych tomów przesłuchałem tuneli, ale też mnie kusi, bo one tam dalej gdzieś tam się ciągną. Z drugiej strony jest ten ciężar, który mnie odpycha tej psychodeliczności zawartej w tymże cyklu. Niemniej jednak na swój sposób mógłbym wrzucić to do tego samego worka, przypominając sobie podobnie z psychodeliczne aspekty, niczym rodzynki tu i ówdzie powyrzucane do metra. Było, było, chociaż niewiele. Nie tak dużo jak w tunelach, ale były. Hm. Jeżeli znasz metro, to wiesz. Co tam bywało? <śmany> to interesujące. Och, och, jak mnie kusi, żeby wrócić do metra. <śmany> w każdym razie. W każdym razie, o czym ja mówiłem, o czym ja chciałem powiedzieć, a właśnie odniesienie. Metro bym jednak powiedział bardziej mi się kojarzy z tym jeszcze stereotypowym. Klimat, ale taki budowany pod stereotyp to nie wychodziło jakoś nie kojarzyło mi się z talentem prawdziwym. Tylko, po, tylko z umiejętnościami. Po prostu potrafił dobrze to napisać, ale nie widziałem w tym czegoś specjalnego. Future już bym mógł powiedzieć, że coś specjalnego dostrzegłem. Zdecydowanie. Tak? Future to jest coś, chociaż nie powiem o tym, że to była rewelacyjna książka, że ona mi się spodobała, że, że to była przednia lektura, która bardzo mnie absorbowała na długie godziny. Żadnej z tych rzeczy nie powiem, bo tak nie było. Ani mi się nie podobała, ani mi nie obserwowała, ani wciągała dalej. Nie uważam, że jest bardzo dobra. Niemniej jednak doceniam to. Potrafię w międzyczasie docenić kunszt tej powieści. Nie żałuję, jak już wspomniałem pewnie, że po nią sięgnąłem, że ją przeczytałem. To było interesujące. Zwłaszcza, że dostarczyło mi tego materiału referencyjnego, żeby poznać kolejną wizję nieśmiertelności. Tego sporo jest. Aktualnie wokół, gdzieś tam, jak opowiadałem o tym w volume poprzednio, to tam przytaczałem inne produkcje, również jakieś seriale, filmy, gdzie też się praktycznie porusza to zagadnienie nieśmiertelności. Dosyć interesujący wątek, nierzadko widoczny w nurcie science fiction. Było ciekawie zobaczyć to u Dmitriego, coś, coś zupełnie innego. Pewnie by się wyłuskało jeden temat do przemyśleń z tej książki. Niemniej jednak nie mam ochoty tego robić, ale jestem pod wrażeniem, jestem pod wrażeniem klimatu i zakończenia. No i właśnie ta finalna myśl, że w odniesieniu do metra to jest zupełnie inna bajka. Nie ma tam powieści drogi i nie ma tam tej kameralności. Och jak tęsknię. Nie ma ani jednego, ani drugiego. Jest za to postapokaliptyczny świat. Ciężki, jakby taki klimat emocjonalny. Charaktery, prawdziwe charaktery. Osobowości. Dużo się dzieje. No i to zakończenie. Ach, jestem bardzo ciekaw, czy Ciebie również by tak bardzo zaskoczyło, jak mnie. Natomiast Peter Hamilton i Gwiazda Pandory. Tak dla przypomnienia, jest to oficjalnie pierwsza część otwierająca większy, większy, większy cykl, sagę science fiction. W oryginale, w jednym tomie, na polskim rynku w dwóch. I... Ja akurat Gwiazdę Pandory czytałem w wersji polskiej. To zabawne, że nawet nie jestem tego pewien. Czytałem ją niedawno, ale mi się tak to wszystko potrafi mieszać, wiesz, gdyż ja bardzo wiele książek czytam, zarówno czy to po polsku, czy to w oryginale. I w którymś momencie przestaje być zupełnie oczywiste, czy ja daną książkę czytałem w takiej, czy w innej wersji. Zabawne. Ale tak jest. W każdym razie Gwiazdę Pandory czytałem po polsku, tak myślę. <laughs> I co jest interesującego z takich prozaicznych faktów dotyczących tej powieści na polskim rynku, to to, że właśnie została ona podzielona z jakichś pewnie wydawniczych powodów biznesowych na dwa tomy. Rozbita. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia niejednokrotnie. U innych autorów również na polskim rynku, wydawanych gdzie w mamy jakieś grube to misko w Polsce to się po prostu rozbija tak z Ramą było, tak właśnie z którąś Ramą hmm. przypomniało mi się właśnie, co ja miałem na myśli tak, Rama Arthur C. Clark i um, ten drugi, jak on się nazywał? Czyżby jakiś Jin, coś takiego? nie pamiętam teraz pewności nie mam, ale o ramię też opowiadałem w Moldium, i tam właśnie któryś z tych tomów, tam było coś takiego, że też, też był podzielony, tak myślę, ale mniejsza z tym mamy Gwiazdę Pandory w formie ekspedycji oraz inwazji dwóch tomów wydanych w języku polskim hmm. w angielskim to jest po prostu Gwiazda Pandory i tyle i teraz, wiesz, to jest oficjalnie część otwierająca sagę, która ma sporo dalszych tomów i sporo. Ja aktualnie mam intencję kontynuować cykl jak najbardziej, ale to za jakiś czas, dlatego że w kolejce są inne. Ja wiele cyklów jednocześnie czytam, tak sobie przeplatam tą lekturę, jedno drugim, więc, więc zanim sięgnę po kolejną część Petera, to jeszcze troszkę czasu upłynie natomiast mogę już opowiedzieć sobie takie wstępne wrażenia w sensie wstępne, no to jest wrażeń po pierwszym takim misku ha. ale mogę, tym bardziej, że wiesz mam jakieś takie wstępne wrażenia jeszcze bardziej z Miss Penfuse takiej przedpowieści, że tak powiem prequela opowiadałem o tym prequelu *Molium* już swego czasu, który poprzedza ten cykl. Także wiesz, jeżeli tak naprawdę interesuje Cię, tak bardziej interesuje cię ten wszechświat Pitera Hamiltona, rozpisany na wiele opasłych tomiszcz. I chcesz zapewnić sobie maksimum wrażeń, to dobrym pomysłem, pod warunkiem jeszcze znowu, że znasz język angielski, jest zapoznanie się jednak z tą Miss Penthioth. Gdyż jest to jednak jakiś prequel i daje ciekawy obraz. Um, mogę już to ze sobą porównać jedno z drugim tak bardziej. Mogłem to już wcześniej porównać i też robiłem. Opowiadałem, mam wrażenie w molium. Już takie faktycznie pierwsze wrażenia z porównania. A teraz mogę co najwyżej powiedzieć ciąg dalszy lub uogólnić to spojrzeniem z góry na zakończoną już całą powieść, przypominając sobie jednocześnie gdzieś na boku owego prequela I wiesz co, powiem Tobie, że wrażenia? W porządku. Mogę powiedzieć nawet, gdzie widzę tą taką główną różnicę. Główną różnicę pomiędzy owym prequelem, a tą taką pierwszą oficjalną częścią wielkiego cyklu, wielkiej sagi Petera. Dlatego, że nieradko się mówi o tym, że różnica jest, że to jest zupełnie inny styl, inny <grymny> charakter, inna koncepcja. Wiesz, dla mnie to nie jest taka mega różnica, a niemniej jednak jest. Mógłbym, jakby miał ją sprowadzić, spuentować znowuż, powiedziałbym, że prequel ja odczuwam jako taką bardziej powieść obyczajową. Jako taką obyczajową powieść, co najwyżej osadzoną w realiach science fiction. Gdzie to science fiction pełni tak naprawdę jakąś taką dalszoplanową rolę. Nie jest pretekstem co prawda, ale jest gdzieś tam dalej osadzone. Mamy interesujące inspiracje do przemyśleń w tej książce, niewinnej książeczce, bo ona nie jest opasła, być może jako jedyna w tym całym zgrupowaniu. Ale w tej niewinnej książeczce nie jedna inspiracja do przemyśleń się znajdzie. Dlatego, że tam są ważkie tematy poruszane. Cała ta koncepcja tam poruszana, przedstawiona. To jest bardzo dobre, wiesz, intro, <grytanie> że tak powiem. Wstęp, prolog do całego tego zagadnienia nieśmiertelności. O ile w Gwieździe Pandora się specjalnie temu nie poświęca czasu, tam mamy po prostu te rzuty okiem, o których wspominałem wcześniej. Rzut oka tu, rzut oka tam. Patrzymy na ten wątek, na jeden, drugi, trzeci, czwarty. Podpatrujemy wątki. I w ten sposób budujemy sobie obraz niczym z puzalków. Fabuły. Idziemy do przodu, zagłębiamy się, zagłębiamy. Kamera zmienia co chwilę motyw. O tyle w Miss Pant Mamy to bardziej zatrzymane, stonowane. Jesteśmy w miejscu. I obserwujemy, nie skacząc, a przynajmniej nie skacząc tak bardzo, albo prawie w ogóle, obserwujemy na spokojnie i znacznie bardziej, mam takie wrażenie, zagłębiamy się w tym, co znajdujemy wokół. Tak na spokojnie. Bez, bez tego zgiełku, bez tego jakby kompleksu, Mam na myśli kompleksowej sytuacji, różnorakich wątków wokół. Bardziej możemy się skupić na na sytuacji pod kątem psychologicznym, pod kątem obyczajowym. Nie żebym uważał tą powieść za powieść psychologiczną, która się jakoś bardzo w psychologii zagłębia, niemniej jednak ona Pozwala się bardziej zatrzymać i bardziej obserwować. Ten spokój można docenić po lekturze Gwiazdy Pandory. Która co prawda nie jest jakoś wiesz, ona nie jest taki wiesz, yy, nie jest tak dynamiczna. Nie czujesz się czytając tą powieść yy, jakby się jechało galopem. Kon Niemniej jednak, z drugiej strony nie czuje się tam też tego spokoju i statyki, gdzie możemy się po prostu zrelaksować, odpocząć i poobserwować, tylko tu i ówdzie, doznając jakiejś większej adrenaliny, a tak generalnie to spokój, statyka, możliwość obserwacji, zastanowienia, rozpoznania, inspiracji do refleksji. W Gwieździe Pantory natomiast mamy sporo akcji w znaczeniu, nie że, nie że jest bardzo dynamicznie, ale w znaczeniu, że jest dużo wątków. Nie każdy z tych wątków jest dynamiczny, ale jeżeli weźmiemy te wątki i będziemy przedstawiać urywkowo, to samo to takie urywanie część tego dynamicznego uczucia dostarczy. Samo przełączanie uwagi notoryczne z jednego wątku na kolejny może wywołać wrażenie styczne do dynamiki. Że nie możemy się na dłużej skupić na jednym, czy jakoś bardziej zanurzyć, bo nie o to chodzi w konwencji, w jakiej ta powieść została napisana. Tylko o to, żeby podpatrywać niczym w jakimś reportażu, niemalże. Wiesz, Zwróć uwagę, nawet w różnych filmach jest często ten sam motyw widoczny w sposobie, w jakim jest obraz skręcony kamerą. Kiedyś robiłem taki eksperyment i liczyłem sekundy, ile sekund minie, zanim kamera przeskoczy do zupełnie innego obrazu. Czyli innymi słowy, ile wytrzyma w jednym miejscu bez przeskakiwania. I bardzo interesujące dane można zebrać Przeprowadzając taki eksperyment, można się zaskoczyć jak często ta kamera skacze tu, tam, gdzieś jeszcze indziej, jak bardzo jest niecierpliwa w cudzysłowie i coś w ten deseń istnieje w powieściach typu Gwiazda Pandory Petera Hamiltona, czy w Dunach Franka Herberta, i później Briana, Kevina J. Andersona, to samo. Taka maniera, czy taka konwencja pisarska, która właśnie na czymś takim polega, na takim skakaniu, krótko patrzymy, możliwie relatywnie względnie, tu, tam, gdzieś jeszcze indziej. I w ten sposób budujemy sobie obraz akcji. Na początku może to być dezorientujące, dlatego że wszystko dla nas jest nowe, a jesteśmy konfrontowani po kawałeczku co najwyżej, z wieloma różnymi, całkowicie nowymi wątkami. I nie mamy jak za bardzo scalić sobie tej wiedzy, gdyż yy, dopiero co zaczęliśmy czytać jeden, wkracza drugi, wkracza kolejny, następny następny. I trudno sobie to scementować. Dopiero kiedy one się powtórzą z kilka razy, pewnie zależy od indywidualnego czytelnika, to gdzieś zaczniemy to kojarzyć, aha, no tak, to już było, to tam też, okej. Okay. Ale przez pewien czas to wszystko mam takie wrażenie, może dozorientować, może sprawiać, że będziemy czuć się zagubieni pośród tej całej akcji, różnych wątków, różnych sytuacji opisywanych różnych bohaterów, czy zupełnie jakieś inne rzeczy. Hmm. W każdym razie zerknę dodatki, i... Może coś jeszcze wyłuskam, jeżeli chodzi o Gwiazdę Pandory. Czas akcji. To jest w ogóle takie zagadkowe. Zagadkowa kwestia, próbowałem to określić, jaki jest czas akcji. I co ciekawe, sam początek mnie frapuje. Chyba nie rozumiem, to jest jedyna rzecz, której nie rozumiem w tej książce, to początek. Um, gdzie można by sobie skalkulować mniej więcej na 2050 rok. Czas akcji. I, I to jest jedyny wątek, który raczej nie jest specjalnie kontynuowany, chociaż miałem wrażenie tu i ówdzie później dużo, że były jakieś zmianki czy napomknięcia o tym, ale to jest jedyna rzecz, której jak już wspomniałem nie za bardzo rozumiem o co tam w tym chodziło. Natomiast później już mamy inne dane, gdzie możemy wywnioskować, że czas akcji sprowadza się po roku w 2400, czyli dosyć mocno w przód, ha. Co jest interesującego w tym czasie akcji? To to, że um, ludzie są już obyci, zarówno z ekspansją w kosmos, jak i z innym życiem, gdzieś tam we świecie, z innym świadomym życiem, z innymi cywilizacjami. Obcy. Wiesz, to, to akurat jest dla mnie interesujące w tej powieści, że tak, z jednej strony nie ma jakoś, wiesz, nie ma sztuczności, w moim odczuciu, w tej książce, dotyczącej innych cywilizacji, nie ma sztuczności, Um, nie ma takiej bajkowości niemalże, jak w Gwiezdnych Wojnach, mi się to tak kojarzyło, tak na siłę tworzone jakieś tam różne postacie. Zupełnie inna maniera, inny styl. Z drugiej strony to też nie jest jakoś zbytnio wyrachowane, tak jak w ślapowidzeniu Petera Wattsa, gdzie Obca forma życia, to w ogóle kosmos totalny. Wydumana bardzo forma, która jakoś do mnie nie trafiła. Specjalnie. Hmm. Mamy coś pomiędzy, stonowanie znowu. Stonowanie takie, że nie jest trudno to pojąć, a z drugiej strony nie jest to takie przewidywalne, bajkowo uproszczone bardzo. Są uproszczenia, są uogólnienia, ale nie takie, żeby traktować się Prozaicznie. Jest to interesujące. Udało się autorowi stworzyć coś interesującego, więc inne cywilizacje w świecie gwiazdy pandory, są, potrafią być interesujące. Hmm. Potrafią zainteresować. Potrafi być to coś na swój sposób nowego, coś świeżego, coś intrygującego, coś, co nas zaciekawi, kiedy się z tym po raz pierwszy zotkniemy w powieści. I z drugiej strony nie ma też tego wiele. Nie ma całego, wiesz, tłumu. Nie ma federacji mm. <grych> różnych raz Nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie w Gwieździe Pandory. Mamy silfenów tak zwanych. Jest bardzo interesujące. raso, znowu ciekawie, bardzo rysowane. Aż się nasuwa to określenie, że z charakterem. I wiesz, i przypominam sobie Dmitriego, i wiesz, ojej. <śmiech> no ale gdzie tam. Ale z drugiej strony, tak. Nie jest to jakaś, wiesz, prosta, przewidywalna koncepcja obcych Sylpheni. Jest to coś zupełnie zaskakującego. Mnie nie zaskoczyło. Sylpheni. Hmm. Może to oni? No. <grafy> to mnie to w ogóle bawi. Są odpowiedzialni za motyw elfów w kulturze praludzi z ziemi. Ha. <grafy> bawi mnie to. Zobaczmy. sylfeni Bardzo, bardzo, bardzo interesująca rasa. Rasa, wiesz, ja postaram się tak bardzo nie spoilerować. Właściwie to mam intencję w ogóle nie spoilerować. Nie mam pewności, czy mi się to uda, ale mam intencję. Powiem tylko tak ogólnie, że Sylpheni, rasa taka dosyć kontrowersyjna. Dlatego, że z jednej strony zachowują się jak takie lekkoduchy, <grych> żyjące bez technologii, niemalże jak, właśnie, amisze tak zwani. I na pierwszy rzut oka można by wysnuć taki błędny wniosek, odnieść takie wrażenie, że to są takie właśnie lekkoduchy dzieci kwiaty, tańczą, śpiewają, oddają się rozrywkom, polowaniom, cieszą się życiem. Carpe diem. W ogóle. Z drugiej strony jednak mają technologię, tylko że ona gdzieś tam jest tak naprawdę w tle, jest jakąś tajemnicą, jest, yy... nie, widać jej. <grymne> nie widać jej w sporej mierze dlatego, że wygląda na to, że sylfeni sami się jej wyrzekli. Hmm. Chociaż na swój sposób jej użyli, użyli jej chociażby po to, żeby uniemożliwić korzystanie z jakiejkolwiek technologii na ich światach. Ha. Taka rzecz, którą warto uszanować. Ciekawe. Rasa to, to jest ciekawe zestawienie, takie komiczne niemalże. Taki lekko duch, skaczący, tańczący, śmiejący się, em, którego trudno zrozumieć, pomimo tego, że starano się tłumaczyć ten sylfeński na, na ludzki język. To jednak, to jednak nadal jest to taki bardzo enigmatyczny, zabiły <śmiech> przekaz. Że ma się wrażenie, niejednokrotnie, jakby oni po prostu non-stop chodzi chodzili. <śmiech> tak bardzo się cieszą tym życiem. A z drugiej strony, wiesz, zdajesz sobie sprawę z tego. I potrzebujesz przyjąć do wiadomości, że oni jednak mają za sobą prężny rozwój technologiczny. Też mają za sobą jakąś ekspansję. I aktualnie oddają się bardzo interesującej, Aktywności polegającej na podróży po tak zwanych ścieżkach. Ścieżkach Sylphenów. I nadal ich taka nadrzędna motywacja pozostaje właściwie tajemnicą. Nie jest oczywista. Nie jest oczywiste, o co tak naprawdę Sylphenom chodzi. Może dlatego, że trudno jest zrozumieć ten ich język. Pozwolili, co prawda, ludziom odwiedzać własne światy. Wchodzą z nimi od czasu do czasu w interakcje, ale to nie są takie interakcje, wiesz, gdzie sobie normalnie porozmawiamy. To są interakcje, że coś tam pozwolimy Wam zrozumieć, ale tak naprawdę to od Was ma zależeć ile zrozumiecie. Um, my się tym jakoś specjalnie przejmować nie będziemy. Zadbamy tylko o to, żebyście nie mącili na naszych światach własnym technologią I to wszystko. Tak to wygląda, Reszta resztę radźcie sobie sami i snujcie własne domysły. I tak sobie snujemy i właściwie większość pytań na temat schilfenów myślę, że pozostaje bez odpowiedzi w Gwieździe Pandory, co dodaje tylko smaku całemu wątkowi. Natomiast ścieżki, ścieżki schilfenów są dla mnie jednym z najbardziej fascynujących tematów powieści. Właśnie jakbym miał wiesz, wyliczać najbardziej interesujące koncepty w tej prozie Petera Hamiltona to Jednym z tych konceptów był właśnie ścieżki Sylphenów. Fantastyczna kwestia. Szczególnie, właśnie, że kojarzy mi się tak mówiąc od końca ze wspomnianą Dolores na o której napomknąłem dziś. Dolores zupełnie inna bajka, ha. <śmiech> Niebeletyrystyczne rzeczy. Zjawiska paranormalne, ezoteryka, rozwój duchowy. UFO, duchy reinkarnacja, równoległe wymiary, rzeczywistości, tego typu sprawy, ale nie fikcja. To Dolores Canum, zapraszam, opowiadałem o niej obficie. Molium, również. I właśnie wiesz, jednym z tematów, o których opowiada Dolores, są rzeczywistości równoległe, czy czy w ogóle alternatywne, jakieś inne wymiary, czy, czy przechodzenie z miejsca na miejsce takie niepostrzeżone. Że idziesz, idziesz, idziesz i po prostu w którymś momencie nie znajesz sobie sprawy, nie zdajesz sobie sprawy kiedy, trudno to zauważyć, trudno się spostrzec, że jesteś już właśnie gdzie indziej. Nie wiesz kiedy miało to miejsce, nie wiesz kiedy nastąpiło to całe przeskoczenie. No po prostu sobie idziesz, wędrujesz i to jest jakaś taka płynna transformacja, która jakoś subtelnie się odbywa, na tyle subtelnie, żeby było bardzo, bardzo trudno ją zauważyć, dokładny moment, kiedy to następuje. Można tylko w którymś momencie później dopiero, prędzej lub później, Zdać sobie sprawę, że właściwie to jesteś już gdzie indziej. Ale to jest zawsze reakcja z opóźnieniem. Na bazie obserwacji. I właśnie coś takiego mamy w Gwieździe Pandory. Ścieżki Silfenów to nazwa opisująca ten fenomen. To są trasy, którymi Sylfeni sobie wędrują po różnych światach Przechodząc z jednego na drugi, właśnie tym sposobem, czyli że w którymś momencie oni być może wiedzą, gdzie to jest, albo czują intuicyjnie, trudno powiedzieć, ale właśnie w którymś momencie wędrując sobie na przykład w jakimś lesie z jednej planety przeskakują na drugą. Żadnych statków kosmicznych, nic. Po prostu to następuje samo przez się. I w ten sposób podróżują po wielu w wielu, wielu światach. Ale nie tylko sylfeni mogą to robić. Jeżeli, wiesz, podczepisz się do nich i zaczniesz ich na przykład śledzić, nie ma sprawy. Też możesz to zrobić. Zostać takim badaczem, badaczką różnych światów. Znowuż mnie to bawi, wiesz, kolejne skojarzenie, z czym mi się to jeszcze kojarzy. Jak pamiętam, znowuż kolejne niebeletrystyczne skojarzenie, tym razem z zagadnieniem tak zwanego doświadczenia pozacielesnego, Out of Body Experience, z angielskiego, eksploracja duchowego planu, Bruce Moyn, jego książki na ten temat, jego wrażenia, gdzie tak najogólniej opisując, o co chodzi, Chodzi o takie doświadczenie, gdzie relaksujesz się i przełączasz swoją świadomość w inny tryb, który pozwala Tobie podróżować poza ciałem. Niekoniecznie dosłownie, że opuszczasz własne ciało, ale w takim znaczeniu, jak gdyby Twoja świadomość podróżowała gdzie indziej. Tak jak przenosisz się we śnie, Twoje ciało leży w miejscu, a tak naprawdę we śnie możesz przebywać w bardzo różnych miejscach. I tak samo w tym doświadczeniu eksploracji duchowego planu opisywanego opisywanym przez, przez Bruce'a Moana, um, gdzie on używa określenia afterlife, czyli zaświaty, ale tylko po to, żeby łatwiej było ludziom skojarzyć o co chodzi. Że chodzi o to po prostu o to, co jest po drugiej stronie. To... On opisuje taką dosyć przystępną, przyjazną praktykę, jak można to eksplorować za życia tutaj na Ziemi tą drugą stronę jak można eksplorować bardzo interesujące. I właśnie jednym z elementów jego metody jest coś takiego, że możesz e, uczestniczyć w tak zwanym e, odzyskiwaniu procesie odzyskiwania pomóc, e, może od początku. Są, chodzi o to, żeby to niestety potrzebuje wszystko wyjaśnić, żeby było wiadomo o co chodzi z góry. Są, y, część istot przebywających po drugiej stronie nie jest świadoma tego, że przebywa po drugiej stronie. W tym tkwi sęk. Nadal innymi słowy myślą, że żyją na ziemi, że kultywują, kontynuują swoje ziemskie życie. Innymi słowy nie wiedzą, że umarli, mówiąc kolokwialnie. Myślą, że żyją na no. A tak naprawdę już są po drugiej stronie w tej formie duchowej stricte. Tylko o tym nie wiedzą, nie znają sobie z tego sprawy. W związku z tym przeprowadza się taki proces, że się po prostu uświadamia tej istoty. Próbuje się ich jakoś że żeby dowiedzieli się, żeby nie marnowali po prostu czasu na iluzję, tylko żeby dowiedzieli się, że no hej, to już nie to życie na ziemi. Teraz jest zupełnie inny etap. Możesz o wiele więcej. I możesz iść dalej. Co ważniejsze. Jest to, to cała procedura, jak uświadomić można takiej istoty, to nie jest aż takie super proste, wymaga pewnego triku, ale warto to robić, dlatego że wtedy taka istota, wiesz, może ją z tej pętli wydobyć, ona nie przestaje żyć w iluzji yy, i następuje takie odsknięcie się. I może, może zacząć prawdziwie, wiesz, tam burzować po duchowym planie, rozwijać dalej, się, eksplorować, cokolwiek. Jakiś, jakikolwiek ciąg dalszy na jej osobistej, indywidualnej drodze rozwoju może zajść wtedy, kiedy się ocknie. Więc przeprowadza się taki proces i ubrusa to się nazywa, nie tylko ubrusa, zresztą tak zwanym odzyskiwaniem. I wiesz, i teraz ym, w procesie odzyskiwania, Opisywanym przez Brusa bierze udział, wiesz, to pomagają tak zwani przewodnicy, czyli osoby, które są przebywają na duchowym planie po prostu już tak natywnie, że tak powiem, czyli już tam są po prostu. Nie ma ich już na ziemi albo nigdy nie było ich na ziemi, są na duchowym planie. Stawem i pomagają w tym odzyskiwaniu, ale jednocześnie ty możesz też w tym pomóc. O to chodzi, potrzebna jest pewna współpraca. Takich przewodników y, z osobami, które jeszcze żyją na Ziemi. Okazuje się bowiem, że to daje lepszy efekt. Ale teraz nie będę chodził, wchodził w niuanse, dlaczego tak jest. Jeżeli to Ciebie interesuje, to u Brusa znajdziesz, on też dosyć przystępnie tłumaczy te zagadnienia, dlaczego, y, dlaczego tak, dlaczego sam przewodnik nie wystarczy, dlaczego osoba, która żyje na Ziemi może się okazać bardziej skuteczna. No ale mniejsza o to. W każdym razie, e, ciekawy następuje motyw, wiesz, e, gdzieś tam wzdłuż, przy okazji takiego odzyskiwania. Jak już faktycznie powiedzmy, że chcesz pomóc, no to pomagasz, udajesz się z takim przewodnikiem na duchowym planie, do takiej zagubionej osoby, która nie wie, że jest zagubiona, e, żyje w iluzji i myśli, że żyje dalej na ziemi, podczas kiedy tak naprawdę żyje na duchowym planie już od dawna i tylko i stricte i aż na duchowym planie. Udajesz się tam przeprowadzać się odzyskiwanie, e, w końcu przewodnik odprowadza tą osobę faktycznie dalej, żeby mogła się zająć swoimi własnymi sprawami, już tak w pełni świadomości. I możesz od, tej, od tego momentu znowu robić co chcesz, jakby, bo niejako temat jest zamknięty, operacja zakończona z sukcesem, ale właśnie tu pojawia się ten przyjemny haczyk, że właśnie ten trik cały, o co chodzi, że wiesz, twoje pierwsze kroki na duchowym planie, może być dezorientacja, można, nie wiadomo, można na przykład nie wiedzieć gdzie się udać, co robić, z czym to się je, jak to się poruszać, jak to zgłębiać. I właśnie po to są przydatne takie odzyskiwania, mogą być przydatne, dlatego że co możesz zrobić, jak już macie tą operację z sukcesem, to możesz podążyć w ślady przewodnika, kiedy już odprowadza tą zagubioną osobę gdzieś tam dalej do jej spraw, no to możesz prosto podążyć w ślady przewodnika. Nikt Ci tego nie zabroni, to jest jak najbardziej w yy, porządku. I wtedy używasz tego przewodnika jako też własnego. Po prostu patrzysz, gdzie on Cię zaprowadzi. On tak jakby wytycza przed Tobą ścieżki, których jeszcze nie znasz. Nie znasz żadnej trasy powiedzmy, stawiasz pierwsze kroki powiedzmy na duchowym planie, więc nie znasz żadnej trasy. Nie wiesz gdzie, jak dotrzeć. No to. W ten sposób możesz się łatwo dowiedzieć. To jest jeden z łatwych sposobów dowiedzenia się, gdzie jak dotrzeć, po prostu podążając za takim przewodnikiem, który odprowadza jakąś tam zagubioną osobę. I wiesz, tak mi się to skojarzyło Ci z od Petera Hamiltona, gdzie część ludzi, zainteresowana podróżami po ścieżkach, podczepia się pod Sylfanów, próbuje nadążyć za nimi, bo oni też nie są tacy wolni, ha? potrafią dosyć prężnie się poruszać i szybko. Um, więc część ludzi po prostu ich śledzi po to właśnie, żeby móc, żeby móc podróżować po ścieżkach w bardziej taki spektakularny sposób, czyli więcej tych skoków, jak najwięcej światłów zwiedzić i tak dalej. O wiele łatwiej robić to, kiedy śledzisz Siltainów, dlatego, że wtedy masz tą gwarancję, że poprzeskakujesz sobie trochę, bo nie wiedzą, gdzie iść. Natomiast jeżeli chcesz na własną rękę sobie podróżować po ścieżkach, no to jesteś w mroku, bo nie wiesz gdzie iść. Nie wiesz, gdzie są te ścieżki, w cudzysłowie. Gdzie dokładnie się udać, żeby w którymś momencie nastąpił przeskok. To jest cała ta jakby kwestia sporna. <śla> Tego. Niemniej jednak, podróże po ścieżkach, bardzo, bardzo, bardzo interesujący koncept. Wiesz, jeden z najbardziej fascynujących mnie konceptów w tej powieści. Skoro już tak spontanicznie podróżuję po różnych skojarzeniach wokół Gwiazdy Pandory, to przypomniało mi się teraz kolejne zagadnienie, które mnie fascynuje. Od razu o nim powiem, tak przy okazji, może w ten sposób złożę wszystko, o czym chcę powiedzieć jeżeli chodzi o Gwiazdę Pandory dzisiaj w Molium. To kolejna taka fascynująca sprawa dla mnie. To są tunele czasoprzestrzenne. Um, zjawisko... Zjawisko? Wynalazek. Wynalazek ludzi, ludzkości. Jeden z takich bardziej chlubnych, że głupim. Um, który zdecydowanie sprzyja ekspansji człowieka na inne światy. Tak jak powiedziałem, ludzie się dosyć z tym obeli. Ale jeszcze zanim powiem o tunelach, przypomniało mi się, że nie dokończyłem myśli a propos tego, że powiedziałem o mentalności ludzi z tego XXV wieku. Wiesz, um, mentalność jest taka, że ludzie są po pierwsze obyci z tą ekspansją od dawna, z tym, że żyją na wielu światach. Po drugie są obyci z tymi innymi istotami, tak jak Sylpheni, Chociaż Silfeni to jest tylko jeden przykład. Tam są też inne rasy, ale nie ma żadnej jakiejś tam federacji, nic takiego. Tak jak już mówiłem. Co najwyżej kilka, ale ludzie są obyci. I to jest interesująco obserwować, że że dla ludzi to nie jest żadny nowum. To już nie robi jakiegoś efektu. Wow, że istnieje życie weszło świecie. Teraz bardziej się do tego podchodzi. Rutynowo niemal, że jak gdyby ludzie odkryli kolejną rasę, to, to nie byłoby efektu wow, bo po prostu ot, odkryliśmy. No jest to interesujące, ale nie jest to jakiś, jakiś wstrząs dla naszego światopoglądu. Coś takiego, miło widzieć ludzkość na tym etapie, <śmiech> wreszcie. Także to jest interesujące, natomiast jeżeli chodzi o, o bycie z tą ekspansją na inne światy, to tu zdecydowanie Wspomaga ten proces ów e, wynalazek tuneli czasoprzestrzennych, który też kiedy po raz pierwszy się z nim zetknąć, może wywoływać efekt wow, ale dla ludzi współczesnych wiesz w tym czasie akcji, który większość czasu nam towarzyszy w Gwieździe Pandory to jest właściwie codzienność normalne, normalne, że istnieją tunele czasoprzestrzenne. Ludzie podróżują nimi na co dzień niektórzy nawet. E, pociągi Pociągi jeżdżą przez te tunele. Pociągi, to jest w ogóle wypas. W ogóle ja czytając tą książkę odniosłem takie wrażenie, że autor gustuje bardzo, że ma słabość do kolei, do kolejnictwa. Hmm. Dlatego, że niejednokrotnie nie tylko wspomina o pociągach, ale jeszcze jakoś bardziej detalicznie tu i ówdzie pozwala sobie opisać składy, jak wyglądają, czy wręcz używać konkretnych nazw modeli. No wiesz, no, no... Kogo to interesowałoby? Jaki model lokomotywy ciągnie skład danego pociągu? Ha! To daje do myślenia. A moją uwagę to zwraca, jako że również dosyć interesuje się pociągami. czy nie w takim znaczeniu, żebym interesował się modelami lokomotyw, ale u mnie to wygląda inaczej. Ja po prostu lubię pociągi, darzę je głęboką hmm, sympatią, że tak powiem. <laughs> Bardzo lubię, wiesz, na przykład chociażby odgłos pociągów. Swego czasu niedawno miałem takie przyjemne, no nie tak niedawno, ale jakiś czas temu miałem takie przyjemne doświadczenie, miłą niespodziankę podczas jednej z moich medytacji, praktykuję medytację. Tą konkretną medytację, o której teraz mówię urządziłem sobie z muzyką. Miałem urządzić sobie z muzyką, wiesz. Włączyłem sobie radio, mam takie radyjko internetowe, które puszcza muzykę relaksacyjną. No to włączyłem sobie tamtego konkretnego razu to radyjko i zacząłem medytować, wiesz. Z, właśnie z takim przeświadczeniem, że po prostu będę sobie medytował z muzyką relaksacyjną. Jakież było moje zdziwienie i jednocześnie zachwyt, kiedy... Owa stacja zamiast muzyki relaksacyjnej, w którymś momencie puściła po prostu odgłos jadącego pociągu z środka. Wiesz, to wszystkie ten ten ten, te wszystkie charakterystyczne stukania, pęd, powietrze, to wszystko, wszystko, wszystko bardzo charakterystyczne odgłosy takie bardzo, bardzo klimatyczne. Nie 5 minut, nie 10, to chyba z pół godziny albo 40 minut, czy je tam trwało rozkosz, ekstaza. Po prostu tak mi było szkoda, że nie mogę tego jakoś tam mierzyć, że jakoś ściągnąć sobie gdzieś tam, wiesz, w MP3, czy, czy co, czy nagrać. Po prostu oddawałem się tej medytacji, ale to było takie boskie, rozkoszne. To, to był miód dla mojej duszy, normalnie, wiesz. Ja od dziecka uwielbiałem. To to mnie zachwycało, jak jechałem pociągiem, szczególnie jak on się rozpędzał i właśnie było słychać ten ten ten -tent, pęd, charakterystyczny szereg cały tych odgłosów. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo interesujące. I... wiesz, stąd mam słabość do pociągów. I, I nie umknęło to mojej uwadze właśnie, że Peter wygląda na to, że też. Ha! Że też. W każdym razie, pociągi, pociągi w świecie Gwiazdy Pandory również y, podróżują przez tunel To jest w ogóle... Y, wypad, że one specjalnie tam jakoś daleko nie podróżują. Masz powiedzmy pierwszy, lepszy dworzec. I to wygląda w ten sposób, że pociąg, wsiadasz do pociągu i on rusza i rusza w stronę tak zwanej bramy. Ma taką bramę przed sobą i wjeżdża w tą bramę. I w chwili, kiedy wjeżdża w tą bramę, on wyjeżdża po drugiej stronie tej bramy już na innym świecie, na innej planecie. Ha! Po prostu i tam, wiesz, lądujesz na dworcu, czyli to prawie nic nie trwa taka podróż, no chyba, że lokalnie gdzieś tam po, po danym konkretnym świecie, na jakąś podstację może. A tak to, wiesz, podróżujesz pociągami po tunelach czasoprzestrzennych, to mógłby myśleć tylko amator kolejnictwa, genialne, tyle czoła. pociągi podróżujące przez tunele czasoprzestrzenne. Boskie, po prostu boskie. Także to jest ta rzecz, którą, jak tak pomyśleć, Peter mnie ujął i dodatkowo mnie motywuje do tego, żeby czytać zdecydowanie dalsze tomy. Ha! Tak, te pociągi, tunel, przestrzenne. Jeżeli chodzi jeszcze o tunele, to bardzo interesujące jest to, że one są skalowalne, czyli może przez taki tunel przejechać pociąg, może być ten tunel występować w znacznie większej wersji, przez który na przykład możesz sobie przeliać statek kosmiczny, albo cała armada, może z drugiej strony, i to jest chyba najbardziej fascynujące, że może nawet istnieć taki tunel przestrzenny, taki dosyć osobisty, prywatny, który otworzysz sobie na przykład za własnymi plecami, albo przed tobą. <gry> wiesz, idziesz do zakupu, chcesz wrócić do domu, otwierasz sobie tunel przestrzeni przed tobą nawet pociągu nie potrzebujesz po prostu wchodzisz, zamyka się za tobą, a ty jesteś już w domu genialne, przy czym akurat taki przywilej nie jest powszechny niestety w świecie gwiazdy Pandory to jest już zdecydowanie luksus na który mogą sobie pozwolić nieliczni bardzo a może nawet tylko jedna osoba tu wie hmm. Nawet swoją drogą, aż tak nie spoileruję. W każdym razie tu nawet przestrzenny bardzo, bardzo interesujący koncept w gwieździe Pandory. Hmm, następny zdecydowanie, który, który mnie fascynuje. Okej, okay, zeknę dalej w notatki. Cóż tam jeszcze mam w stricte w notatkach? Hmm. подсыпаться. Видишь, mm. Zdecydowałem się pominąć pewne rzeczy, o których zapisałem dlatego, że one nie są tak bardzo istotne Tak, dobrze oddane to obycie ludzi z istnieniem innego życia inteligentnego w kosmosie. Cytat. Po trzech stuleciach scenariusze kontaktu stały się rutynowe. Może nawet nudne. <ścoughs> tak. Hmm. Tak, mamy taką jeszcze ciekawą zmiankę. A propos rejuvenacji, y, czyli tego procederu odmładzania notorycznego ludzi, dzięki któremu w praktyce ludzie mogą być nieśmiertelni, o czym znacznie więcej opowiadałem w jednym z poprzednich rozdziałów Molium, to y, taka informacja, wzmianka, odniesienie do wspomnianego prequelu Miss Spent Youth gdzie wspomniano Jeffa Bakera, że był to pierwszy pacjent rejuwenacji poddany, który zmarł u szczytu medialnego szału, ale jest informacja, że podczas siedmiu następnych lat odnotowano 18 sukcesów. Czyli Jeff Baker, no tutaj zaspoilerowałem <grywa> do hmm, przykład, że to to był pierwszy człowiek poddany rejuwenacji. Miał wytyczyć nową nadzieję dla ludzkości. Początkowo przywilej dla najbogatszych, później być może kiedyś tak sobie marzono, że będzie to rzecz powszechna. W czasach znacznie bliższych nam takie myśli wytyczano, bo w tamtych czasach jest osadzona Akcja prequelu Miss Spent Youth. Ale Jeff Baker był właśnie, on przecierał szlak dopiero. Pierwszy człowiek poddany rejuvenacji, więc nowa technologia. I nie jest takim zaskoczeniem, że to właściwie nie za bardzo wypaliło, tylko częściowo. Ale niestety nie tak jak powinno, czyli nie udała się ta nieśmiertelność wtedy. Um, I to zostało pod znakiem wielkim zapytania. Można się było teoretycznie domyślać, że oni to udoskonalą, że udoskonalą tą technologię, ale nie uzyskaliśmy w przykład żadnych odpowiedzi na ten temat, czy tak faktycznie się stało, czy nie. Natomiast tutaj co ciekawe, w gwieździe Pandory dostajemy krótką odpowiedź, taki smaczek właśnie, że, że w ciągu następnych 7 lat już 18 sukcesów odnotowaną, więc, więc innymi słowy ten postęp technologii rejuwennacji dosyć prężnie poszedł do przodu i szybko. Hmm. Co dalej? Takie ciekawe skojarzenie, nie jestem pewien, czy wspominałem o nim wcześniej, w poprzednim, którymś rozdziale Molium, kiedy opowiadałem o, o nieśmiertelności u Petera Hamiltona. To jest taki fenomen możliwość przeglądania wspomnień danej osoby. To jest dosyć ciekawe, że, że takie coś technicznie jest wykonalne w świecie tej powieści. I to mi się też kojarzy z takim filmem. Był kiedyś taki film, teraz nie pamiętam tytułu, ale był kiedyś taki film chyba z Robinem Williamsem? Czy dobrze pamiętam? I tam właśnie coś takiego było, że oni montowali film wręcz na podstawie wspomnień danej osoby. Być może było wręcz tak, że główny bohater był takim reżyserem, który opracowywał mnóstwo materiału, nagranych wspomnień danego człowieka i żeby złożyć z tego jakiś taki wiesz, marketingowo zgrabny materiał, tak jak się zamawia na przykład jakiś filmik z własnego wesela czy coś, no to tutaj możesz zamówić sobie filmik z własnego życia. w koncepcji tego, w takiego filmu, korzystając z tego, że wszystkie Twoje doświadczenia są rejestrowane i zachowywane w jakimś banku pamięci. Jest też instytucja, która się zajmuje tego obróbką, montażem i wybieraniem kluczowych scen, czy najbardziej epickich, czy, czy najbardziej reprezentatywnych i żeby to jeszcze ładnie złożyć w całość taką zgrabną, żeby mieć pamiątkę. Chociażby dla rodziny. Hmm. Interesujący koncept i coś takiego właśnie co ciekawe, technologia, może nie takie montowanie filmików na pamiątkę, ale technologia, która pozwala na coś takiego, jest dokładnie taka dostępna w świecie Gwiazdy Pandory. To jest jedna z takich rzeczy, które sobie zapisałem w notatkach. Jedno z bardziej interesujących skojarzeń. Hmm. Co jeszcze? Kolejne, kolejne skojarzenie zupełnie inne. Mamy... Inny, innego przedstawiciela, czy przedstawiciela innej rasy, czy innego gatunku inteligentnego życia we wszechświecie, hmm, określany mianem wysokiego anioła. Też taki, swoją drogą, kontrowersyjny bardzo temat. E, jeden z bardziej zdecydowanie kontrowersyjnych tematów, e, e, wiesz... To osobna w ogóle przegródka, kontrowersje, kontrowersje w Gwieździe Pandory. Wysoki Anioł jest jedną z nich. Dosyć zagadkowy, obcy, od jego formy po, po intencje, jego perspektywa, co, co on w ogóle robi, <grych> jakie są jego zamiary, to wszystko... Hmm kim jest, skąd pochodzi, jakie są jego doświadczenia, to wszystko jest bardzo zagadkowe i stosunkowo mało jest odsłonięte nam w całej Gwieździe Pandory na temat Wysokiego Anioła, podczas kiedy jest to dosyć, dosyć, dosyć zagadkowe. I a co mi się skarżyło, to to, że miejsce, w którym przebywa Wysoki Anioł, są takie... to jest taka instalacja złożona z połączonych bytaj, że kopuł. Każda kopuła to taki osobny mikroświatek, jak gdyby miasto, y, przestrzeń Ym, i to mi się bardzo skierzyło z e, punktem węzłowym z Ramy, tak zwanym punktem węzłowym z któregoś y, tomików. Ramy, Rama to jest seria powieści science fiction i zupełnie inna bajka, <fait> Arthur C. Clarke i y, e... Gentry tak, tak, właśnie tych ram, które ja przeczytałem, też swoją drogą mam różne mieszane uczucia, dużo by mówić, zresztą trochę w Molium, powiedziałem o ramach. W każdym razie jedna właśnie z instalacji, tak zwany punkt węzłowy, bardzo przypomina właśnie takie kopuły ym, opisane, to mi się tak bardzo kojarzy z tymi kopułami wysokiego anioła, co więcej, kolejna ciekawostka. Ja niedawno opracowywałam sobie zestaw screenów z takiego serialu science fiction Night Flyers. Um, wiesz, lubię bardzo różne koncepty wizualne science fiction. Jakieś grafiki, koncepty, jak wyglądają statki różne kosmiczne, czy jakieś bazy w kosmosie, czy, czy instalacje, jak to wszystko wygląda designersko. Bardzo w tym gustuję. Więc porobiłem sobie trochę screenów, żeby sobie co bardziej mnie, mi się podobające rzeczy, takie kadry z tego serialu science Fiction Night Flyers zachować. I tam właśnie też jest bardzo interesujące, że tam też te kopuły się pojawiają. W którymś momencie je widać dosyć dobrze. Może nawet je dołączę do notatek do tego rozdziału Molium. Hmm. Bardzo inter interesujące skojarzenie. Dobra. Za takie w notatki. Sztuczna inteligencja. Hmm. Kolejna kontrowersja. Powiedziałem, że jest ich trochę powieści, kolejne interesujące zagadnienia. Jednym z nich jest sztuczna inteligencja. Szereg kontrowersji czy interesujących informacji, które możemy wyłuskać pomiędzy kart powieści. Jedną z nich, i chyba to taką, która najbardziej mnie intryguje, to nawet nie to, że istnieje sztuczna inteligencja, że, że ludzkość współżyje z własną sztuczną inteligencją, komunikuje się z nią wręcz na zasadach takiego, w cudzysłowie, równouprawnienia, gdzie ta sztuczna inteligencja już nie jawi się tak jak my przywykliśmy, czyli jako podrzędna, tylko jako Um, co najmniej równo uprawniony partner w dyskusji. Ale, ale prawda jest taka, czy wydaje się być taka, odczucia mam takie, czytając tę książkę miałem, że tak naprawdę to um, ta sztuczna inteligencja tak bardzo ewoluowała, poszła swoją drogą i ludzie jednocześnie są na tyle dojrzali, żeby, żeby przyjąć to do wiadomości jej kompetencje że, i tak dalej, że ludzie tak naprawdę wiedzą, że wiedzą jak, jakie są jej kompetencje, jaka jest jej, faktycznie, jaki jest poziom jej tej inteligencji możliwości. Ona się wydaje z jednej strony tak dosyć zdystansowana, chociaż współpracuje jak najbardziej z ludźmi, tu i ówdzie im pomaga, to jednak tu i ówdzie miejscami można odnieść takie wrażenie, że ludzie, komunikując się z ową sztuczną inteligencją, mają jak gdyby taki nieco respekt? Hmm. Czy, czy jakby pogodzili się z faktem dokonanym, że, że ten byt ich przerwsł? To nie jest jak najbardziej sytuacja, gdzie sztuczna inteligencja jest tak jak dzisiejszy asystent Google, czy, czy Alexa, czy... czy yy... Cortana, Siri. Nie jest to takie podrzędne, jeszcze dziś, dzisiaj to jest takie zabawne, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, sztuczna inteligencja dopiero nadal raczkuje, chociaż coraz więcej się implementuje, mamy ją w kieszeni, to jednak ona nadal, nadal raczkuje i tak Kojarzy mi się naturycznie z takim pet AI, że tak powiem, z, ta, z takim zwierzątkiem domowym. T, t, t, taka zabaweczka. Mimo wszystko. Natomiast w świecie gwiazdy Pandory jest zupełnie odwrotnie. I to ludzie czasem odnoszą takie wrażenie, że w świetle sztucznej inteligencji zdają sobie sprawę, może podskórnie, że, że oni są gdzieś tam na niższym etapie rozwoju, chociaż sztuczna inteligencja nie poszła w tym scenariuszu, w tym wszechświecie, w stronę znaną ze wszystkich innych, wiesz, ten stereotyp, że jak sztuczna inteligencja ewoluuje, no to dochodzi do wniosku w którymś momencie, że ludzie są zarazą, trzeba ich wykasować, wyniszczyć, do dzisiejszego takie filmy zdarzają, nie, u Petera Przynajmniej w Gwieździe Pandory nie ma takiego motywu, jest zupełnie inny, ciekawy, zaskakujący. Czy ciekawy zaskakujący, że sztuczna inteligencja, kiedy w, można się tak domyślać, kiedy wyewoluowała do pewnego poziomu, to po prostu poszła swoją drogą i zaczęła, zajęła się własnymi sprawami. No, okej, okay, tu i gdzie wchodzi w interakcję z ludźmi. Tu i ówdzie im pomaga, ale generalnie ma własne interesy, własne zainteresowania, zajmuje się swoimi sprawami, które znacznie przewyższają ambicje ludzi. Ona żyje we własnym świecie i tyle. I mam wrażenie, że ludzie zdają sobie z tego sprawę, że ona ich przerasta, że to jest zupełnie inna klasa, zupełnie inna skala, tak jakby nowe życie, kolejna, bardziej rozwinięta Rasa inteligentnego życia we wszechświecie i to wszystko, bardzo interesujące, Niemniej również interesujące jest to, że możemy wyłyskać taką informację, że ludziom udało się powołać do życia zjawisko programu komputerowego, który staje się w którymś momencie samoświadomy. I to udało się ludziom to zjawisko rutynowo powielać, powtarzać. Do tego stopnia, gdzie oddaje się takie programy, które rosną, dojrzewają i zyskują samoświadomość pod kontrolę tej nadrzędnej sztucznej inteligencji, żeby ona sprawowała nad nimi pieczę, zajmowała się ich wychowaniem, że tak powiem, nadzorem, jak chcesz to nazwać. Aż do tego stopnia. Ale wiesz, znowu nie ma w czasach współczesnych dla bohaterów Gwiazdy Pandory, nie ma już tego efektu, że sztuczna inteligencja, że, że sama myśli, że to nie jest tylko złudzenie myślenia, wrażenie, iluzja, tylko że naprawdę myśli, naprawdę myśli, naprawdę jest samoświadoma. To jest kolejny krok do przodu, którego dzisiaj jeszcze tak naprawdę nie podjęliśmy. I Dzisiaj sztuczna inteligencja nadal jest sztuczna i tak naprawdę jest wrażeniem, iluzją, natomiast w świecie Gwiazdy Pandory, sztuczna inteligencja jest inteligencją, a ten dopisek sztuczna ma zupełnie inne znaczenie, ma takie znaczenie, że ona nie narodziła się z ciała ludzkiego i tyle. Ale po prostu jest to życie, które pojawiło się inaczej yy, niż, niż w formie biologicznej inny nośnik świadomości innymi słowy, ciekawe poletko, ciekawe zarzewie do, do rozmyślań, gdzie ludzie jakby zyskali możliwość dojrzałości do, do świadomości tego, że, że życie może pojawiać się świadome w bardzo różnej formie, niekoniecznie w wcale tylko ludzkiej. Pewnie może i pomogło to wcześniejsze obeznanie się, chociaż nie wiem, co było pierwsze, czy sztuczna inteligencja, czy, czy zapoznanie się z innymi cywilizacjami we wszechświecie, ale może jedno pomogło drugiemu. Hmm. Co dalej? Kolejna taka kontrowersja, chociaż mniejsza dla mnie, to jest Mary Celeste. Też taki ukłon w stronę pewnej takiej bardzo zagadkowej opowiastki z dzisiejszych bardziej czasów, wstecz troszkę. Faktyczna historia, można sobie gdzieś tam wyśpierać, wygooglać Mary Celeste. Um i chyba nawet jest taki idiom w języku angielskim oznaczający zagadkowo zaskakująco nieoczekiwanie opuszczone miejsce nie wiadomo w jakich okolicznościach co się stało nagle faktycznie można by sobie wysperać, że o co chodziło w przypadku Mary Celeste to był taki stateczek i y bardzo zagadkowa historia, nie wiadomo co się stało Um, miało coś takiego miejsca, natomiast prawdopodobnie na pamiątkę tego wydarzenia w świecie Gwiazdy Pandory istnieje taki statek kosmiczny opuszczony, też swoją drogą skojarzyło mi się wiesz jak, jak słyszę opuszczony statek kosmiczny gdzie ludzie się do tego dorwali i próbują coś z inżynierią wsteczną zyskać to mi się niezmiernie kojarzy jako wiesz głębokiego fan science fiction z tym widokiem statku kosmicznego z pierwszych obcych sagi Sigurnie Weaver może kojarzysz właśnie pierwsze części. I tam było coś takiego, wiesz, statek obcych wchodzić. To, to jest był klimat zupełnie, wiesz, to coś takiego. Taki obraz widzę w wyobraźni, kiedy czytam o tym, że ludzie na jednym ze światów odkryli taki statek obcych, gdzie Właściwie po prostu jest porzucony i tak dalej i oni próbują coś z tego zyskać, coś z tego dla siebie zdekodować częściowo im się to udaje i część technologii zostaje w związku z tym zapożyczona i wdrożona w ziemską. Hmm. Dobra, co dalej... Ja wspominałem o skojarzeniu z Amishami, kiedy opowiadałem o Sylfajnach. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która się z Amishami kojarzy. Yy, na jednym ze światów, zwanym Azylem Huxleya, żyją ludzie w świecie gwiazdy Pantory, yy, którzy z własnego wyboru yy, żyją takim życiem antycznym, w cudzysłowie, z ich perspektywy antycznym, natomiast z naszej perspektywy im chodzi o takie życie bardziej zbliżone do, do naszego. Czyli nie życie XXV wieku pełne tej technologii, tego wszystkiego, rejubynacja, tylko bardziej takie życie, jak właśnie w XXI wieku ludzie żyli. Ha! Coś takiego. Z, co najwyżej, z jakąś tam lekką ingerencją, nic więcej. Lekka ingerencja, w cudzysłowie, polegała na tym, że warunkowali ludzi, czy, czy predestynowali ludzi genetycznie do, do wykonywania określonych zadań, czy do określonych karier w życiu, żeby ludzie mieli łatwiej, czy że, żeby byli bardziej wydajni na określonej drodze życia. To po prostu tworzono, tak jak masz w mrówkach, różne tam kasty powiedzmy, Yy, których są różne zadania tak w tym azylu Huxleya też ludzi tworzyli pod konkretne kierunki w życiu ale tak poza tym to technologii nie wdrażano wierzono w takie bardziej tradycjonalne rozwiązania, które ludzie mogli naprawiać własnymi rękami <śmiech> budować żadnej technologii takiej bardziej już abstrakcyjnej, gdzie nikt normalnie naprawić nie potrafi yy, też ciekawe zjawisko że z czymś takim Mamy do czynienia, w ogóle ten szefiat w Gwieździe Pandory, nie, nie jest szczęśliwie jakoś nużący, są tam jakieś interesujące kwestie, um, bardziej zróżnicowane, jest po czym się rozglądać, tak, tak ujmę. Um, hmm. Ale zerknę znowu do notatki. Efektowne sceny właśnie, gdzieś tam kiedyś w Molium, Zdałem sobie sprawę, że z pewnych, z pewnych konkretnych scen danych powieści można by niezły klip reklamowy nakręcić. Na przykład promujący tą powieść. Wiesz, tak jak się robi Troj do filmów. To tak samo i tutaj mamy do czynienia z takimi. Kilka sobie zapisałem. Jedną z takich scen bardziej efektownych jest lot z tak zwanym hiperszybowcem w kanionie na w świecie far away um, też ta, taka do, dosyć szerzej opisana cała scena jak kobieta leci sobie tym szybowcem um, można, można się faktycznie poczuć jakby się razem z nią tam siedziała jakby się było właśnie, pilotowało się samemu t, t, ten szybowiec. Um, jedna z takich akcji bardziej zapierających dech um, można trochę dreszczyku odczuć można odczuć y, tą spektakularność sceny y, oczami wyobraźni zobaczcie, to wszystko jest ładnie opisane mm -hmm. bardzo, bardzo, bardzo interesujące zdecydowanie jedna z takich najbardziej efektownych scen powieści chociaż wcale nie pierwsza wątkowa to jest właśnie ciekawe, to jest taki diamencik taki ozdobnik ładny, dosyć zmyślny w... W Gwiecie Pandory. Hmm. Inną właśnie z tych scen jest użycie takiego osobistego tunelu czasoprzestrzennego, o czym już wspominałem. Jeszcze inną oblężenie jednej z baz na jakimś tam świecie. To też dosyć yy, szerzej opisane, jak, jak to wyglądało. Wiesz, tam miał miejsce pewien sabotaż. Yy, Bronić się środków. W ogóle te, też były tam emocje, było tam napięcie. Jedna z takich scen bardziej angażujących. Również dobrze się nadająca do do takiego trailera, jeżeli by można było go nakręcić. Trailer Gwiazdy Pandory. Hmm. No i generalnie to wszystko, co mam w dodatkach. Hmm. Chociaż jest tego, oczywiście, znacznie więcej. Dlatego, że, jak wspominałem wcześniej, powieść jest opasła. I aż tak detalicznie nie sięgam pamięcią, czy nawet notatek samych nie, nie robiłem aż tak bardzo detalicznie. Niemniej co mogę powiedzieć, to tak yy, spoglądając z góry, na tą książkę, mówiąc w przenośni, to mogę powiedzieć, że ona nie była dla mnie osobiście nużąca. Znowuż takie ogólne wrażenia, to, to jak powiedziałem Peterowi, udało się, już o tym wcześniej chyba mówiłem w innym rozdziale, że udało się jemu jakoś pozyskać uwagę czytelnika, czy moją uwagę, nie, nie będę generalizował moją uwagę, udało się mu pozyskać, pomimo tego, że książka wydaje się właśnie tak skakać z wątku na wątek, tak jak w Diunach, ale być może jest to właśnie zasługą tego, że ona nie jest jakoś sztampowa bardzo. Mnie bardzo interesowało, ciekawiło to, na ile ta książka okaże się Um, tak zwaną space oprom o czym też opowiadałem już w innych rozdziałach Molium czy taki stereotyp, że e, jakaś co najwyżej nawalanka, intrygi wszystko przewidywalne, wiadomo o co chodzi nic nowego specjalnie i dalej ale dla mnie osobiście hmm, nie jest to takie nijakie nie, nie określiłbym powieści Gwiazda Pandory mianem nijakiej czy, czy niskich lotów Powiedziałbym, że jest dobry kawał rozrywki. Jest ciekawa, są ciekawe obrazki w niej. Wiesz. Część nawet mi się kojarzyła z Alicją w Krainie Czarów. Wiesz, kryształowe drzewa, <grych> czy, czy domy z koralu. W ogóle koral używany jako powszechny materiał budowniczy, czy utrwalający. Co też bo mogło, musiało wręcz wyglądać bardzo tak efektownie, wizualnie, bo to wszystko miało swoiste barwy, zupełnie inaczej wyglądało niż to, do czego przywykliśmy. Wiesz, i szereg inny, wiesz, jakieś inne stworzenia, jeszcze inne rasy inteligentnego życia we świecie. Niektóre mamy opisane jako całe rasy, a niektóre, to jest ciekawe, Poznajemy na przykład jednostkowo, że poznajemy jednego przedstawiciela, nie, nie mamy w ogóle styczności z innymi, poznajemy powiedzmy jednego przedstawiciela danego gatunku gdzieś tam i w cudzysłowie jakoś zdalnicy zaprzyjaźniamy się z nim, kiedy dany wątek się rozwija. Też to interesująco wygląda, że to jest takie właśnie nieprzewidywalne. Jest jeden koncept w Gwieździe Pandory, który jest jakiś jest jakiś, jest ciekawy. Ja y, bardzo gustuję, jeden z powodów, dla którego bardzo, bardzo gustuję w w Krainie Czarów, jest jej nieprzewidywalność. Y, taka owszem surrealistyczna, miejscami niemalże abstrakcyjna, ale taka przewidywalność, która bardzo, bardzo, bardzo potrafi zaciekawiać. Od momentu, jak tylko zdasz sobie sprawę, że nie wiesz czego się spodziewać i to jest zachwycające, to jest ekscytujące, bo wiesz, że są sensowne szanse, że cokolwiek, czegokolwiek doświadczysz, to będzie sensownie nowe, to będzie sensownie coś naprawdę interesującego, bo nowego i Gwieździe Pandory się to udaje. Jest co prawda sporo rzeczy przewidywalnych, sporo rzeczy, które znamy, które wyrosły z tego XXI wieku do XXV. Ale są też koncepcje, które są dosyć interesujące i niestampowe, których nie, nie są pospolite, nie jawią się przynajmniej taki mogą się nie jawić, że to nie są pospolite koncepcje, tak jak na przykład te pociągi przejeżdżające przez tunele czasoprzestrzenne, te ścieżki Silfenów, Silfeni sami w sobie, o czym już opowiadałem, w ogóle zaskakująca koncepcja, zaskakujący pomysł na, na rasę i innej cywilizacji we wszechświecie. Tańczący ro rozbawieni, czy cieszący się życiem silfani Wypas totalnie. Ale mamy zagadkowego Wysokiego Anioła. Mamy zagadkową Mary Celeste. Um, wreszcie, wiesz, to jest ciekawe, że ani słowa nie powiedziałem, a właśnie kończę mówić o Gwieździe Pandory, a ani słowa nie powiedziałem o głównej innej cywilizacji, świadomym życiu we świecie, e, która pełni pierwszoplanową rolę właściwie w tym momencie, już taką kluczową w fabule Gwiazdy Pandory. Nie powiedziałem i myślę, że nie powiem, bo nie będę spoilerował, nawet się cieszę, że tak wyszło, że nie powiedziałem nic o niej. Um, rasa w ogóle poniekąd związana z tytułem książki, o co tak chodzi naprawdę, nie powiem specjalnie, dobrze, uchował się, nie będzie spoilerów. Bardzo dobrze. <śmiech> Kolejna rzecz. W ogóle opowiadając sobie teraz takie spontaniczne, różne skojarzenia, czy, czy myśli wokół Gwiazdy Pandory, przypomniało mi się, że wreszcie wiem, dlaczego taki tytuł. Haha. Gwiazda Pandory. Wszystko, wiesz, oczywiście to nawiązanie do puszki Pandory, tylko ta gra słów, że nie puszka, tylko gwiazda, bo od tego się zaczęło, do obserwacji, że pewna gwiazda została zasłonięta, jakby osłonięta, wykryta obserwacją astronomiczną, że, że ktoś, wygląda na to, roztoczył wokół gwiazdy pewnego rodzaju pole siłowe. Jak to nazwać? Kopułę, sferę, coś takiego taka sfera Dysona chyba to się tak nazywa fachowo i tu kolejna ciekawostka, że um, ta, to zjawisko tej sfery roztoczonej wokół gwiazdy um, okazuje się być prawdziwym um, fenomenem gdzieś tam opisanym przez, przez jednego z naukowców czy astronomów, czy astrofizyków um, w naszych czasach jakoś i autor Peter Hamilton właśnie skorzystał z tego, budując, skorzystał z tego jako rodzaj kanwy, fabuły Gwiazdy Pandory stricte, gdzie w Gwieździe Pandory takowe zjawisko hipotetycznie opisane u nas występuje w praktyce w Gwieździe Pandory. Faktycznie tam coś takiego się obserwuje i jedna wielka zagadka się wyłania dla ludzkości, bo o ile ludzkość jest oswojona z, z istnieniem innego świadomego, inteligentnego życia we wszechświecie o tyle odkrycie nowego nadal jest jakąś tam zagadką, bo są nowe możliwości, co ludzie na przykład zyskają jak nawiązać kontakt, co zyskają z tego kontaktu jak to popchnie ludzkość do przodu, jeżeli w ogóle bo każda, każdy nowy kontakt to pewne potencjał, pewne potencjał nowych możliwości. I część takich możliwości możemy rozpoznać, jeżeli jesteśmy uważni w codzienności Gwiazdy pantory, jak najbardziej, jak na przykład właśnie ta technologia. Czy mamy, już mówiłem, że szereg technologii został pozyskany inżynierią wsteczną z samej Mary Celeste no to tylko jeden statek, ale mamy też inne. Część rzeczy gdzieś tam mamy, że powiedzmy, w którymś momencie mamy taką scenę, że bohaterka udaje się do jednego z, z przedstawicieli innego gatunku właśnie po, po pomoc w przeglądaniu, czy opracowaniu wspomnień. On bowiem potrafi te wspomnienia wchłaniać w siebie i o wiele być bardziej przy tym wydajnym, szybciej to się zapoznawać z ogromem materiału, gdzie człowiek jakby się zapoznał komputerowo z tym, to by w ogóle zajęło mnóstwo czasu dalej. O ile byłoby możliwe Okazałoby się mogło nieopłacalnym takie przedsięwzięcie, tak dużo tych danych. Natomiast są e, inne istoty, które mają jakby w biologii własnej wbudowaną taką umiejętność, wchłaniania. Co e, się znowu skojarzy z Benesdraza z które wchłaniają inne tożsamości. I w ogóle sporo tych skojarzeń się z biegiem czasu e, zbiera. I to też znajduje fascynujące, że kiedy masz już za sobą trochę tych książek, filmów, seriali, powstaje ciekawa sieć korelacji z tego, może się wyłaniać. więc wiesz, więc co jeszcze, to tak, co jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o Gwiazdę Pandory, to tak, mój ulubiony wątek, o może tak, to mój ulubiony wątek, bo jak wspomniałem jest ich trochę i one się notorycznie przeplatają, skaczemy z jednego na drugi, to moim ulubionym wątkiem stał się wątek Ozzie'ego, jednego z głównych bohaterów. Ozzie właśnie ten jedyny człowiek być może, którego stać na to, żeby miał własny tunel, taki osobisty tunel czasoprzestrzenny. Ale też i to jest taki człowiek, który zachował sporo takiej lekkości ducha. Pierwsze wrażenie, jakie miałem dotyczące jego, to jest tak, że jest totalnie lekkomyślny i i niepoważny, niedojrzały. To, to wrażenie szczęśliwie okazało się nieprawdziwym i Ozzie okazał się dosyć w porządku. Po prostu takie wrażenie, kiedy sądzić z pozorów, czysto litylko. Natomiast, wiadomo, nie warto pozorami się kierować i Ozzie go poznajemy jako dosyć sensownego takiego drucha um, i jednocześnie bohatera bardzo interesującego wątku podróży po ścieżkach silfenów, o czym już mówiłem. Ciekawa kwestia, ten wątek w ogóle cały, jak Ozi wyruszył w podróż i w, towarzyszą mu inne, inne tam jeszcze istoty, to i tam część, część czasu spędza w różnych miejscach, trochę, trochę tam zabalował w cudzysłowie w takim dosyć zimnym miejscu arktycznym. też W ogóle to, to ten wątek jest dla mnie... Najprzyjemniejszy, najmilej mi się go czytało. Może dlatego, że on był taki lżejszy, mniej techniczny, a może dlatego, że trochę wiało tamtą powieścią drogi, a może dlatego, że w niejednym miejscu y, krajobraz bardzo kojarzył mi się właśnie z takimi surrealistycznymi, nieprzewidywalnymi krajobrazami Alicji w krainie Szarów. Właśnie te kryształowe drzewa, czy coś jeszcze, inne kwestie. Eee, wiesz, no tutaj mamy to spotęgowane, bo wiesz, jak podróżujesz po ścieżkach Sylfenów, trafiasz w bardzo różne miejsca, to już nawet nie jest jeden świat, tylko wiele światów i fascynujące jest samo zjawisko przeskakiwania, że nie zdajesz sobie do tego sprawy, kiedy to następuje, to już jest sam w sobie fascynujące. A co dopiero na przykład taki weź motyw, że w którymś momencie podróżując po ścieżkach sylfenów, trafiasz na wyspę i co wtedy? <gdzieś> Gdzie chodzić po tej wyspie, żeby przeskoczyć dalej? Ha! To jest w ogóle zagadka. No, być może naturalna konkluzja, obeszli całą wyspę, nic się nie stało, no to niestety trzeba popływać, wyruszyć w drogę, zbudować trafę i popływać po prostu. I tam znowu już kolejne skojarzenie, bo w którymś momencie to też nie będę spoilerował, powiem tylko, że w którymś momencie kojarzy mi się tam, ten znowuż motyw ze światem dysku yy, z yy, pewnego cyklu fantazy, że ja nie pamiętam autora taki grzech, ha no ale tak, świat dysku yy, i tam mi się bardzo kojarzy właśnie co się stało dalej hm. no ale mniejsza, nie będę spoilerował w każdym razie... Um, czy coś chcę jeszcze powiedzieć? Poza tym, że właśnie wątek Ozziego jest moim takim najprzyjemniejszym wątkiem. Chociaż wiesz, są też inne jeszcze takie dosyć absorbujące wątki. Stał się takim... Ba, bardziej mnie zainteresował wątek y, detektyw Mio. Paula Mio. E która um, dosyć błyskotliwie rozwiązywała różne zagadki, też, y, czy, czy w ogóle para. Y, ona i pewien cudzysłowie, przestępca, y, przez niektórych określony mianem terrorysty, i oni wzajemnie, wiesz, y, próbujący się jakoś unikać, znaczy unikać, no. Pola próbuje jego złapać, on próbuje być, nie dać się złapać, nie być złapany i tak wiesz, przez, przez dekady, przez pokolenia, bo oczywiście ludzie żyją pokoleniami w tym świecie, mogą żyć nieśmiertelnie, więc, e, wiesz, e, to daje zupełnie nowy wymiar takiemu śledztwu, gdzie, czy, czy w ogóle określeniu śledztwo życia. No, nabiera zupełnie nowej skali, bo to wiesz, możesz prowadzić śledztwo kilkadziesiąt o ile nie kilkaset lat i to może się tak ciągnąć. <grych> Jak najbardziej. Hmm. Więc hmm, interesujące kwestie. Wyłaniają się, czy, czy tu i ówdzie zarysowują hmm. całe to rozszerzenie człowieka technologią. Implanty, y, poszerzająca rzeczywistość, wgląd, nowe nastawienie do życia. Ja, jak można w ogóle podchodzić do życia, y, kiedy kiedy żyjesz y, w tej nieśmiertelności? Ja, jak wiesz, wybieranie wspomnień, pozbywanie się części z nich, żeby nie obciążały niepotrzebnie umysłu i zostawianie sobie tylko kluczowych danych. Do tego, co chcesz w życiu osiągnąć potrzebnych na dzień dzisiejszy, czy to najbliższe lata, czy dekady. O tym też już więcej mówiłem w innym rozdziale Molium. Że sporo by tu mówić. W każdym razie generalnie dobrze się to czytało. Szału nie było. Nie powiem, żeby dla mnie ta książka była fenomenalna. Ale też nie mogę powiedzieć, żeby była nużąca, czy płytka, czy, czy pospolita. Co mnie cieszy. Że, że jednak w jakimś stopniu sensowniejszym jednak mnie ciekawi, jestem zainteresowany co będzie dalej um. chociaż się trochę czuję zawiedziony tym co się okazało być tam pod tymi kopułami, to też nie będę spoilerował ale tam wspominam o tej gwieździe otoczonej kopułą co tam było pod tym Trochę się czuję zawiedziony, wiesz, akurat ta kwestia jakoś tak okazała się dla mnie bardziej przewidywalna. Ten model... No dobra, nie będę spojrzał, no, ale na szczęście jest wystarczająco dużo treści i zróżnicowanych wątków w Gwieździe Pandory, żebym tu i jakieś ciekawe smaczki w niemałej ilości wydobył dla siebie, a więc są a więc, a więc taką wartość dodaną z lektury. Więc to mnie cieszy, jestem ciekawy co będzie dalej. Um, I y, z przyjemnością się tego dowiem, pe, z pewnością odpowiem w Molium, jak y, się faktycznie zajmę tą książką. Może jakieś pierwsze wrażenia jeszcze przed zakończeniem z lektury? Może, może. Ok. no a tak y, patrzę może nawet to słyszysz od czasu do czasu, jak sobie na smartfonie sprawdzam jak tam podąża nagrywanie tego odcinka. Widzę, że dobija druga godzina yy, nagrania, więc to jest dobry czas do tego, żeby przeczytać kolejny wiersz. Tak, ha, Dawno tego nie robiłem mam wrażenie w Molium, a sobie tak wytyczyłem, że chcę to robić, chcę przypominać sobie różne jakieś tam moje wiersze z przeszłości, z lat przed w tym życiu. Także na dziś, jeżeli chodzi o prozę, to już wszystko. Wszystko mówimy o Dmitriego Glukowskiego Future. Kilka słów wspomnienia oraz wrażenia takie ogólne z Gwiazdy Pandory, Petera Hamiltona, wielkie otwarcie wielkiego cyklu sagi science fiction. Co będzie dalej? Także dzisiaj to był science fiction, bardzo science fiction w milium, w 47 rozdziale. Jeżeli chcesz posłuchać wiersza, to zapraszam. Um, wiersz, dzisiaj przygotowałem jaki to wiersz, wiersz pod tytułem Nadal śpię. Z 8 listopada 2003 roku. Nadal śpię. Kimże jesteś? co płyniesz w mych żyłach, przeklęta, błogosławiona, co zdmuchujesz płomień mej świecy na zimną posadzkę, gdy najbardziej pragnę Twego ciepła? Kimże jesteś, co zaczerwieniasz moją twarz w geście nieśmielenia przed lustrem pięknej duszy Twojej, jednocześnie nacinając moje żyły, obejmując Cię, trzymam w mych ramionach które tniesz delikatnym gestem. Tak kocham Ciebie. Tak kochasz mnie, naszą czerwienią miłosną. I nadal nie wiem, kim jesteś. Błoną mnie moje skrzydła. Pod moimi powiekami skrywa się puch niewinności mych marzeń. Który to zbierasz, to rozwiewasz. Zaprawdę idę ulicą, i nie wiem, co dzieje się ze mną i kogo znam, lub też kogo nie znam. Nie znam sonaty mych myśli, zaspanych pomiędzy godzinami w świecie tutajszym, Nie śpiewają na głos. Żyję w grobie, otulony ciepłem własnego ciała. Kocham, lecz światło płynie we mnie i tylko we mnie. I tylko nieraz gdzieś gwiazdy zaświecą Lecz to nadal noc, nadal pora nocna, niczym piękny sen. Nieważne jak piękny, nadal, nadal moja piękna, piękna, której nie znam. Nadal śpię. Tak, to był trochę taki, hmm, oj, taki bardziej, jak powiedział, egzaltowany, <grytanie> egzaltowany wiersz z lat temu. Spodobała mi się jednakowoż jego obrazowość. Żeby sobie go przypomnieć, um, postanowiłem to zrobić. Na dzisiejsze zwiączenie. Molium. Dziękuję Tobie za całą uwagę, cały czas spędzony ze mną. Życząc przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Oraz zaprasza zapraszając serdecznie to bylo kolejnego kolejného rozdělu Molium. Můvil